Jesteśmy w firmie Amrol, naszym rozmówcą jest pan Przemysław Romanowski, dyrektor zarządzający firmy Amrol. Panie dyrektorze, tak się składa, że dzisiaj świętujecie państwo dziesięciolecie swojego istnienia, działalności. Jakie były początki firmy w momencie, kiedy państwo zaczynaliście? Dzisiaj jest to okazały lokum, okazały, okazały plac, mnóstwo maszyn wspaniałe budynki, warsztaty, serwis. Jak to było 10 lat temu? To, co się w tej chwili dzieje to, co widzimy tutaj, to jest już kontynuacja pracy, która była zapoczątkowana 10 lat temu. Ponieważ ja w firmie Amrol będę obchodził trzecią rocznicę funkcjonowania, dlatego też już pewien etap był zrealizowany przez moich poprzedników a firma 10 lat temu rozpoczęła swoją działalność w tym miejscu, w którym jesteśmy w tej chwili właśnie, na tej działce, natomiast to zupełnie inaczej wyglądało, tak? to była działka ogrodzona z jednym barakiem i z grupą ludzi pasjonatów, którzy podjęli wezwanie, tak, będziemy starali się promować markę premium w tym terenie, mówimy tutaj o, o marce John Deere, i będziemy pracowali ciężko nad tym, aby ta marka miała z roku na rok jak najwięcej zwolenników i żeby produkt John Deere'a czy, czy dodatkowe produkty, które są w ofercie firmy Amrol wspomagały i wspierały rozwój naszego rolnictwa w tym terenie. 10 lat temu firma zaczynała od niewielkiego baraku, natomiast oczywiście były już wizje, były projekty konkretne mówiące o tym, jak ma wyglądać kształt firmy, mówię tutaj o, o obiektach, ale z drugiej strony też o tym, jak firma ma funkcjonować. W momencie, kiedy zapadła decyzja o, o rozpoczęciu działalności, firma pod swoją opiekę w tym, na tym terenie wzięła produkty marki John Deere i to był jakby core biznesu, czyli podstawa funkcjonowania. W 2009 roku powstała ta siedziba, którą tutaj widzimy. Natomiast z Roku na rok w, w kontekście rozwoju firmy, w kontekście aspiracji i dostawcy, jakim jest John Deere, i właścicieli firmy Amrol powzięto decyzję o tym, żeby zapoczątkować ekspansję w, w kierunku poszerzenia terenu działania. Kolejnym obiektem, który powstał to był obiekt w miejscowości Jądrowice blisko Brześcia Kujawskiego w okolicach Włocławka. Trzecim oddziałem, który, który powstał już niejako na fali tych dwóch oddziałów, był oddział w Drobinie, to jest województwo mazowieckie na trasie do, do Warszawy, z, z, na trasie numer 10 przed Pońskiem w okolicach Płocka. Powstaniem tegoż oddziału jakby firma AMRO ugruntowała swoją pozycję, w terenie na, na, na rynku maszyn rolniczych działamy w dwóch województwach bo to jest Lipnica i Jądrowica to jest województwo kujawsko-pomorskie natomiast drobnie to jest województwo mazowieckie tak Oprócz tego, że mamy w biznesie core produktu, którym jest John Deere, mamy też inne światowe marki, jakim jest Kuhn, który jest największym, w tej chwili największym innowatorem w branży maszyn rolniczych. Wypuszcza w najbliższym roku około 250 nowości, innowacji, więc naprawdę jesteśmy dumni z tego, że, że, że mamy taki produkt w swoim portfolio. Oczywiście światowej klasy marki maszyn takich jak Merlo, takich jak Bernard, nie zapomniałem też o krajowych markach jak Samash, jak Wielton, które tutaj są prezentowane. Także na, na przestrzeni tych 10 lat wystartowaliśmy od grupy kilku pasjonatów, a w tej chwili tworzymy zespół e, blisko 50-osobowy, e, który funkcjonuje w różnych obszarach. Panie dyrektorze, jakiego typu gospodarstwo może być u Was obsłużone od A do Z? Jaki typ gospodarstwa najchętniej Państwo obsługujecie? Jeśli mówimy tutaj o gospodarstwach, o wielkości gospodarstw od tych najmniejszych kilku, kilkunastu haktorowych do wręcz gospodarstwach o kilkutysięcznym obszarze areale, począwszy od zwykłego rolnika, poprzez przedsiębiorców, skończywszy na naprawdę dużych biznesmenach. Portfolio maszyn, jak Państwo tutaj dzisiaj widzieli, stanowi w przypadku na przykład marki John Deere od maszyn komunalnych, małych maszyn, które cieszą oko i bawią w ogrodzie użytkowników, po ogromne kombajny, które mają niesamowitą wydajność, czy sieczkarnie, które służą do prowadzenia biznesu w tej chwili, czy z jednej strony do prowadzenia własnego gospodarstwa dużego, czy też do realizacji usług, też mówimy o profilach gospodarstw, tak? są... W naszym obszarze typowe gospodarstwa o produkcji roślinnej, typowe gospodarstwa o produkcji zwierzęcej, gospodarstwa mieszane, ale też gospodarstwa specjalistyczne. Natomiast Cały czas to jest rolnictwo, natomiast wizja nasza jest nastawiona na to, żeby trochę wykraczać poza ten obszar. Rolnictwo tak, ale nie tylko, bo na przykład ładowarki teleskopowe czy ciągniki mogą być wykorzystywane w przetwórstwie owocowo-warzywnym, do transportu, do tartaków, czy do mieszalni pasz, czy do kaszarni, także spektrum działania naszej firmy jest naprawdę bardzo szerokie. Specjalny fokus był ustawiony na rolnictwo, ale liczba gospodarstw w Polsce jest skończona. Natomiast żeby się rozwijać, żeby powiększać swoje portfolio, trzeba też poszukiwać nowych odbiorców. No tak, ale jaki kierunek Państwo chcecie obrać? Bo rolnictwo to jest jedna wspólna nazwa dla kilku różnych działów, mm -hmm. prawda? Hodowla, uprawa, yy, nasiennictwo, parę innych jeszcze można byłoby wymienić. I czy macie własny, określony kierunek, w którym chcecie się poruszać? Czy chcielibyście obsłużyć wszystko, co z rolnictwem związanym. Oczywiście, że ambicją należy, żeby obsługiwać wszystko, dlatego, że gospodarstwa zaczynają się specjalizować, czy prócz typowej produkcji roślinnej i zwierzęcej, dla których mamy maszyny, chcemy iść w kierunku specjalizacji, czyli na przykład doradztwo agronomiczne, tak? rozwiązania rolnictwa precyzyjnego, mapowanie pól. Nasz słuchacz, internauta, który będzie miał okazję wysłuchać naszej rozmowy, będzie usatysfakcjonowany tym, co usłyszał. Proszę mi powiedzieć, jak Pan ocenia dzisiejszy dzień, ile satysfakcji Panu sprawiło obsługa tych gości, których pan dzisiaj miał u siebie tutaj na terenie firmy? O, dzisiejszy dzień to jest dzień pełen wrażeń, tak? On jeszcze trwa, jeszcze się nie skończył, natomiast te wrażenia już są od paru dni. To miłe uczucie, możliwość przygotowania takiej imprezy dla, dla tych gości, dla naszych klientów, dla osób, które nam ufają, tak? No bo bez tego zaufania nie byłoby tej imprezy w ogóle, to sobie możemy szczerze powiedzieć. A dzisiaj jest naprawdę finał tej satysfakcji, natomiast samo rozpoczęcie było już przynajmniej tydzień temu takiej, takiej czystej operacyjnej pracy związanej z, z tym dzisiejszym dniem.